Po początkowych wahaniach, bał się, że problem Austriaczki rzuci Zygmunta Augusta w ramiona protestantów, rozpoczął on walkę w sprawie królowej, jednocześnie przeciwdziałając zwołaniu synodu narodowego. Wracając z Litwy, komendone odwiedził monarchinie w Radomiu. Po obiedzie, gdy służba odeszła, Katarzyna ze łzami skarżyła się na nieżyczliwość w stosunku do siebie otoczenia królewskiego. O samym małżonku mówiąc jednak z największą czcią. W pewnym momencie ujęła legata za ręce i zaklinała go na urząd kapłański i na pamięć swego ojca, aby jej nie opuszczał, po czym wybuchnęła płaczem. Jednakże opanowała się szybko i powróciła do rzeczowego omawiania spraw. Obawiała się, że Zygmunt August będzie szantażował Habsburgów możliwością udzielenia poparcia za Polii i w ten sposób przeszkodzi Maksymilianowi w świadczeniu siostrze zdecydowanej pomocy. Zachowywała się z tak wielką godnością, że Komedonę po wyjeździe z Radomia napisał — Nie wiem, czy ją więcej podziwiać, czy współczuć. Rzeczywiście Zygmunt August próbował zmniejszyć poparcie okazywane Katarzynie przez jej brata. W tym celu wysunął propozycję, aby Habsburgowi objęli po nim tron Polski. W lutym 1565 roku Maksymilian wysłał w tej sprawie poselstwo do Szwagra, na czele którego stał kroata biskup Andrzej Dudycz, liberalny katolik, uczestnik Soboru Trydenckiego. W styczniu tegoż roku na Sejmie Piotrkowskim po raz pierwszy oficjalnie została poruszona sprawa rozłączenia się pary królewskiej, kiedy to inowierca Jakub Ostroruk, poseł z Wielkopolski, zażądał, aby monarcha zamieszkał razem ze swą żoną. Niektórzy ze świadków uważali to za prowokację, która miała zmusić Zygmunta Augusta do wszczęcia sprawy rozwodowej. Natomiast katolicy występowali rzeczywiście szczerze w obronie opuszczonej Katarzyny. Król oświadczył wkrótce oficjalnie w Sejmie, że związek ze swą trzecią małżonką uważa za kazirodczy. W rozmowie z nuncjuszem wyznał otwarcie, że ze względu na odczuwany wstręt do królowej nie może z nią współżyć. Wolałbym umrzeć niż żyć z tą kobietą. Komendone uświadomił Zygmuntowi Augustowi, że walka o rozwód może być wykorzystana przez różnowierców, a na naradzie biskupów upewnił obecnych, że ślub pary monarszej zawarty był w zgodzie z prawem kanonicznym. Król ulegając presji opinii i naukom kościoła przyrzekł posłowi cesarza Maksymiliana II, Dudyczowi, że nie wystąpi o unieważnienie małżeństwa. Jednocześnie Katarzyna zwróciła się do brata, aby ten wyjednał u męża pozwolenie na jej wyjazd z kraju. Początkowo chodziło o opuszczenie Polski na zawsze, później tylko czasowo, aby zobaczyć się z rodziną i pomodlić u grobu ojca. Rzeczywiście taką zgodę uzyskała, a Zygmunt August udzielił jej prawdopodobnie z wielką radością. W tym okresie Dudycz postanowił doprowadzić do restytucji małżeństwa, organizując akcje w tej sprawie ze strony poddanych. Prymas Uchański, początkowo wykazujący postawę chwiejną, a nawet wspierającą zamiary króla co do ewentualnego rozwodu, Zmienił pod wpływem Hozjusza radykalnie swe stanowisko, występując jako obrońca Katarzyny. Posunął się on nawet do tego, że ukląkł w senacie przed monarchą, prosząc go o zamieszkanie wspólnie z żoną. Później, pod koniec 1565 roku, zwołał w gnieźnie zjazd szlachty, w którym wzięli udział również inowiercy, zapewne za sprawą Ostroroga. Na wezwanie prymasa uchwalono tam apel do królowej, aby nie opuszczała kraju, i wysłano do Radomia specjalną delegację. Katarzyna przyrzekła wówczas, że z Polski nie wyjedzie. Najbliższe sejmiki miały przebieg dla monarchini bardzo przychylny. Powszechnie nazywano ją prześladowaną świętą panią. Płomienną mowę w jej obronie wygłosił pisarz Stanisław Orzechowski 13 marca 1566 roku na sejmiku województwa ruskiego. W sądowej Wiszni wzywał on króla do restytucji małżeństwa, i przestrzegał, że ojczyzna zginie, jeżeli nie nastąpi powrót do starych, dobrych obyczajów. Tak więc Katarzyna została w Polsce z woli narodu, a wbrew intencjom męża. W styczniu 1566 roku Maksymilian przesłał specjalne podziękowanie uczestnikom zjazdu gnieźnieńskiego, a w kwietniu polecił Dudyczowi, aby próbował postawić sprawę siostry na porządku obrad najbliższego sejmu zwołanego do Lublina. Zygmunt August, oburzony tak dalece idącą ingerencją w swe stosunki rodzinne, a nawet mieszanie się obcego władcy w działanie Sejmu, przeprowadził kontratak. Dnia 24 grudnia 1565 roku napisał ostry list do prymasa, a w instrukcjach na Sejmiki napiętnował jego zachowanie. Przede wszystkim jednak zaczął szykanować królową. Chcąc wymusić opuszczenie kraju, polecił jej przenieść się do pogranicznego Wielunia, wchodzącego zresztą, podobnie jak i Radom, w skład oprawy austriacki. Już w poprzednim roku zamianował ochmistrzem żony wrogiego Habsburgom Gabriela Grabowieckiego. Teraz kazał mu na wszystkie sposoby dokuczać bezbronnej kobiecie, co ten z przyjemnością czynił. Szpiegowano ją nieustannie i przeglądano nawet jej korespondencje z najbliższymi. 21 lipca 1566 roku Zygmunt August wydalił z Polski jedną z dworek żony. Katarzyna zupełnie bezpodstawnie bała się, że będzie otruta i podejrzewała nawet jakieś wiśnie. Jednocześnie król zaczął ponownie łudzić cesarza nadzieją sukcesji, a strażyć sejm, że Habsburgowie chcą wciągnąć Polskę do wojny z Turkami. W tej atmosferze 7 października 1566 roku monarchini napisała z Wielunia do Hozjusza, że opuszcza Polskę na życzenie męża. Następnie na ręce Dudycza złożyła oświadczenie które kazała przekazać królowi i senatowi, że odjeżdża, ale nie jest odjazdu przyczyną. Odjeżdża, aby wrócić, jeżeli odmieni się serce królewskie, a powrót taki poczyta sobie za największe szczęście. Dodała również, że w żadnym wypadku nie zaakceptuje rozwodu. Zgadzała się natomiast na stosunkowo niską pensję i zabroniła swym przedstawicielom domagać się wyższej, gdyż Polska toczyła wówczas trudną wojnę z Moskwą, a Katarzyna dbała o dobro kraju. 8 października opuściła w towarzystwie Dudycza przybraną ojczyznę po 14 latach pobytu. Miała wtedy 33 lata. Powrót do Wiednia był niewesoły. Maksymilian przebywał wówczas poza stolicą i Katarzynę powitała bratowa, cesarzowa Maria. Dumna Hiszpanka, która nigdy nie nauczyła się dobrze mówić po niemiecku, przyjęła szwagierkę wyniośle. Większość sióstr powychodziła już za mąż. Najmłodsza Joanna, 15 grudnia 1565 roku, poślubiła Franciszka Medici, wielkiego księcia Toskanii. A trzy pozostałe wstąpiły do klasztoru. Po kilku dniach przyjechał cesarz. Początkowo je on odnosił się z rezerwą do siostry, ale następnie zaczął traktować ją serdeczniej. W tym okresie Kadarzyna wypowiedziała znane zdanie — Ciężka to rzecz, komu mąż umrze, ale jeszcze cięższa, kto go ma, a nie mieszka z nim. W Wiedniu opuścił ją polski dwór, na pożegnanie podobno każdej ze swych dam wręczyła złoty łańcuch, a Maksymilian dodał drugi od siebie. Niemniej chciała nadal występować jako królowa Polski, chwilowo jedynie bawiąca za granicą. Dlatego też 14 grudnia 1566 roku napisała do Zygmunta Augusta, prosząc go o wyznaczenie sobie nowego ochmistrza. Na ten list małżonek nie odpowiedział. Zawiadomił jedynie cesarza, że żadnych dworzan do Austrii żonie nie przyśle. Maksymilian na rezydencję Katarzyny przeznaczył stary i wygodny zamek w Lińcu. Urodziła się w nim kiedyś jej najstarsza siostra Elżbieta, pierwsza żona Zygmunta Augusta. Porzucona monarchini osiadła tam w ostatnich dniach 1566 roku. Nieraz cierpiała względny niedostatek, gdyż renty kwartalne z Krakowa wpływały nieregularnie, a czasami w ogóle nie przychodziły. Pozostała przy niej bardzo mała, stale wykruszająca się grupa Polaków miała ze sobą przywiezione z Polski kosztowności srebra i powozy. W miarę upływu lat była coraz bardziej religijna i do zaprzyjaźnionej Judyty von Polheim napisała 16 października 1568 roku. Biblia stała się moją codzienną lekturą, największą radością i pocieszeniem. Nawiązała stosunki z miejscowym duchowieństwem i otrzymywała prezenty od bogatych klasztorów. W 1567 roku dziękowała konwentowi w Mandzy za przesłanie jej szlachetnych rybek. Przez wszystkie lata spędzone w lincu Klowa żyła wieściami z Polski, które zresztą nadchodziły w bardzo skąpych ilościach. Słyszała, że mąż prowadzi coraz bardziej rozwiązły tryb życia. Dwór Wiedeński wielokrotnie upominał się o jej prawa i Maksymilian kilka razy proponował Zygmuntowi Augustowi przeprowadzenie na ten temat wspólnych rozmów. Otrzymywał na to dyplomatyczne odpowiedzi. Jak choćby tako, że Katarzyna może powrócić, jeżeli cesarz koniecznie tego sobie życzy, ale że król nie będzie w stanie ani zapewnić jej należytego utrzymania, ani przekazać dawniej posiadanych dóbr. Porzucona monarchini ciągle obawiała się formalnego rozwodu. Na jej usilne prośby w marcu 1570 roku doręczono Zygmuntowi Augustowi brewe papieskie, mówiące, że unieważnienie małżeństwa jest zupełnie niemożliwe. Dwukrotnie napisała do męża ani razu nie otrzymując odpowiedzi. Co więcej, wysłannicy donosili, że odkładał jej listy nie otwierając, a wyraz twarzy miał przy tym wrogi. Niespodziewanie 17 czerwca 1570 roku Zygmunt August odbył z posłem austriackim rozmowę na temat zamierzonej przez siebie abdykacji oraz planowanego wstąpienia do klasztoru i interesował się, czy Katarzyna poszłaby w jego ślady. Na początku 1572 roku odwiedził królową jadący ponownie do Polski Nuncjusz Komendone. Zastał ją załamaną, płaczącą i pełną podejrzeń, że została opuszczona nawet przez krewnych, których Zygmunt August łudzi perspektywą zdobycia po nim tronu. Rzeczywiście Maksymilian w korespondencji z Krakowem coraz rzadziej poruszał sprawy siostry i nawet przestał upominać się o jej rentę. Cesarz zaniepokojony był bowiem pogłoskami, że o koronę polską po Jagielonach zaczęli się starać królowie Francji, zjednując sobie zawczasu stronników w przyszłej elekcji. W czasie pobytu komendonego królowa czuła się już bardzo źle. Dlatego też 10 lutego 1572 roku podyktowała swój testament. Zwracała w nim Zygmuntowi Augustowi wszystko, co odeń otrzymała. Jedynie dwa prezenty męża, pierścienie ślubny i zaręczynowy, przekazała jego siostrom Annie i Katarzynie. Najukochańszego małżonka i pana mego proszę, jak prosiłam ustnie, upadłszy przed nim na kolana, aby, jeżeli co uczyniłam, kiedy mimo jego woli, dla miłości Bożej darował mi i odpuścił, jak ja mu wszystko przebaczam i odpuszczam. Apelowała do brata o przyjaźń dla Zygmunta Augusta. Niech na wieki zatrze się w niepamięci wszystko, co mnie spotkało. Pozostawiła dużo legatów dla dobroczynnych fundacji w Lincu prosiła, by ją pochowano w Pradze u boku matki. Wkrótce 28 lutego 1572 roku zmarła w wieku 39 lat. Na wieść o śmierci żony Zygmunt August przywdział żałobę i odprawił egzekwję. Co więcej, nawet szlochał, lecz złośliwi twierdzili, że z radości. — Płacz niemały udał się królowi — napisał jeden z naocznych świadków. Nie zgodził się jednak, czego domagał się cesarz, aby zwłoki Katarzyny spoczęły na Wawelu, ani w żadnym innym miejscu w Polsce. Ponieważ Maksymilian też nie ustępował, wychodząc z założenia, że królowa Polski w jej granicach winna znaleźć miejsce wiecznego spoczynku, przez wiele lat trumna pozostawała niepochowana. Pogrzeb odbył się dopiero w 1614 roku. Urządził go w Lincu cesarz Maciej I, bratanek zmarłej. Uroczystości trwały trzy dni i wziął w nich udział monarcha, cały dwór, i liczny orszak duchowieństwa i miejscowej ludności. Koniec tomu pierwszego. Polskie Królowe, tom drugi. Od autora. Pamięci mojej matki inicjatorki tej książki. Oddając do rąk czytelników drugi tom książki Polskie Królowe, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej wydania. Lekarz piszący o historii potrzebował pomocy i zachęty osób życzliwych. Największe zasługi w napisaniu obu tomów miała moja matka, która od wczesnego dzieciństwa rozbudzała we mnie zainteresowania historią. Ogromnie przyczynili się do wydania królowych mój zmarły przyjaciel, redaktor Mikołaj Rostworowski oraz pani docent Anna Sucheni-Grabowska. Głębokie przekonanie mojego syna Andrzeja Czubalskiego że latami pisana praca ukaże się na półkach księgarskich, stanowiło dla mnie dużą podporę moralną. Poza tym miłym obowiązkiem autora jest podziękowanie całemu gronu osób, które w różny sposób w miarę swoich zainteresowań i możliwości ułatwiało mi pokonywanie napotykanych przeszkód. Na pierwszym miejscu pragnę wymienić panią Konstancję Rostworowską-Morawską, a obok niej panią dr Marię Bielińską, panią dr Jadwigę Komarowską, Pana magistra Bronisława Komorowskiego, panią profesor Annę Pawełczyńską i pana doktora Adama Witusika. Specjalnie gorące podziękowania chciałbym złożyć pani redaktor Marii Rostworowskiej ditl Turbacz, 26 lipca 1985 roku. Anna Jagielonka, żona Stefana Batorego. Jak wynika z notatki w modlitewniku Zygmunta Starego, dokonanej ręką samego monarchy, Królewna Anna Jegielonka urodziła się w Krakowie 18 października 1523 roku o godzinie 13. Ojciec jej parę dni wcześniej wyjechał na Sejm do Piotrkowa i nie był także obecny w czasie chrztu, który się wkrótce odbył w katedrze wawelskiej. Na uroczystość tę przysłał jednak swego sekretarza Jana Karnkowskiego. Do naszych czasów przetrwała informacja, że na uczcie wydanej z tej okazji podano dużo słodyczy. Anna była czwartym dzieckiem pary monarszej. W chwili jej przyjścia na świat Izabela miała trzy i pół roku, Zygmunt August 3 lata, a Zofia niecały rok. W roku 1526 urodziła się jeszcze Katarzyna. Przez kilkanaście lat charakterystyczną cechą dworu królewskiego był fakt, że trzy najmłodsze królewny zawsze występowały razem i że zawsze pozostawały pod despotycznymi rządami matki przytłumione obecnością starszego rodzeństwa. Naturalnie na pierwsze miejsce wysuwał się następca tronu, ale i ulubienica Bony, Izabela, koncentrowała na sobie uwagę otoczenia. Również o ich przyrodniej siostrze Jadwidze, córce Zygmunta Starego z pierwszego małżeństwa, mówiono i pisano dużo więcej niż o Zofii, Annie i Katarzynie. O dzieciństwie trzech królewien zachowały się bardzo skąpe informacje. Donoszono, że lubiły się bawić w ogrodzie wawelskim przy klatkach z ptakami, które sprowadziła Bona. Nic natomiast nie wiadomo, jak się do nich odnosił Zygmunt Stary, co mogłoby dowodzić, że nie interesował się zbytnio młodszymi córkami. Władcza matka nie pozwalała na przejawy wszelkiej inicjatywy i samodzielności. Były przez nią niewątpliwie mniej kochane niż Zygmunt August i Izabela, ale nie wysuwano oskarżeń, jakoby Bona trzy królewny zaniedbywała. Nie zawsze jednak towarzyszyły królowej w jej podróżach po kraju. Tak na przykład w 1536 roku, podczas pobytu rodziców z Zygmuntem Augustem i Izabelą na Litwie, pozostały na Wawelu i stały się świadkami wielkiego pożaru. Służba przeniosła je wówczas nocą do kamienicy w rynku. Anna miała wtedy 13 lat. Prawie nic nie wiadomo o edukacji królewien. Niewątpliwie były nieporównanie bardziej wykształcone niż poprzednie pokolenie Jagielonek, to znaczy niż ich ciotki, córki Kazimierza Jagiellończyka. Mówiąc na co dzień po włosku, świetnie władały tym językiem. Zygmunt Stary napisał kiedyś, że królewny z mowy i obyczaju są w równym stopniu Włoszkami jak i Polkami. Swobodnie pisały i czytały. Pomimo, że Izabela uczyła się łaciny, to Anna zupełnie nie znała tego języka, wobec czego później musiała porozumiewać się z mężem za pośrednictwem tłumacza. Kiedy była sędziwą matroną, Skarga chwalił jej dobrą znajomość liturgii. Jednak te wiadomości mogła nabyć już w wieku dojrzałym. Wydaje się poza tym, że kulewny znały, przynajmniej biernie, niemiecki i ruski. Podobno matka przekazywała im swą niechęć do Habsburgów. W dość monotonnym życiu Zofii, Anny i Katarzyny prawdopodobnie ekscytującymi wydarzeniami były śluby rodzeństwa. Kiedy Anna miała 12 lat, odbyło się wesele Jadwigi. W Cztery lata później wyszła za mąż Izabela. Wyjazd jej... Mógł być przez młodsze rodzeństwo szczególnie odczuty, gdyż starsza, uprzywilejowana siostra, w przeciwieństwie do brata, nieraz okazywała im serdeczność. Po czterech następnych latach Zygmunt August poślubił arcyksiężniczkę Elżbietę. Wiadomo, że na uroczystościach w katedrze wawelskiej trzy królewny były wspaniale ubrane i skromnie kroczyły rzędem za matką. Bojąc się bony, nie nawiązały z bratową żadnych kontaktów, pomimo, że była ona rówieśnicą Katarzyny. Należy pamiętać, iż Anny i Zofię według ówczesnych pojęć uważano już za stare panny. Uderza fakt, że rodzice, którzy dawniej robili tyle planów w sprawie wydania za mąż Izabeli, obecnie tak mało interesowali się małżeństwem młodszych córek. Kiedy Anna miała 25 lat, zmarł jej ojciec. Można sądzić, że córki pomagały Bonie w jej słynnym, pełnym zaparcia pielęgnowaniu chorego Zygmunta Starego. Śmierć króla była prawdopodobnie wielkim przeżyciem dla wszystkich trzech królewien. Wobec objęcia tronu przez skłóconego z rodziną brata, w dodatku zakochanego zwalczanej radziwiłównie, dalsze ich losy stawały się niepewne. Matka, jedyne oparcie, jakie teraz miały, straciła dużo na swym poprzednim znaczeniu. Ponury nastrój Bony musiał się chyba udzielić Annie i jej siostrom. W atmosferze niepewności oczekiwały więc przyjazdu z Wilna Zygmunta Augusta, któremu wysłały uniżony, lecz suchy list kondolencyjny. W tym okresie brały udział w niekończących się nabożeństwach żałobnych. W trakcie jednego z nich wkroczył młody król i dość obojętnie powitał królewnych, które rzuciły mu się do nóg. W kondukcie żałobnym, jak zawsze, rzędem kroczyły za matką prowadzoną przez dwóch siostrzeńców zmarłego. Cały pogrzeb Zygmunta Starego odbył się na tle nieprzyjaznych nastrojów rodzinnych, gdyż Bona, a za nią córki, nie uznawały ślubu Zygmunta z Radziwiłówną, natomiast młody monarcha myślał wyłącznie o sprowadzeniu na Wawel ukochanej małżonki. W takiej atmosferze królowa wdowa w towarzystwie Zofii, Anny i Katarzyny przeniosła się z Krakowa do swych mazowieckich dóbr. Siostry Zygmunta Augusta oświadczyły wówczas, że wolałyby usługiwać w szpitalu, niż przebywać pod jednym dachem z panią Barbarą. Na Mazowszu mieszkały głównie w Warszawie lub w Łomży, rzadziej w Płocku czy w innych mniejszych zamkach. Matka miała dla nich obecnie znacznie więcej czasu niż za życia ojca. Nic jednak nie wskazuje, aby stosunki z nią stały się wyraźnie cieplejsze, czy też aby królowa wdowa przestała traktować dorosłe córki jak małe dziewczynki. Poseł cesarski Herberstein donosił, że w czasie audiencji u Bony za matką rzędem siedziały trzy jednakowo ubrane królewny, z których żadna nie odezwała się ani razu. Natomiast stosunki między siostrami były bardzo bliskie i zostały takimi przez całe życie, mimo że zagraniczne mariaże zupełnie je rozdzieliły. Wiele lat później Katarzyna pisała ze Szwecji do Zofii przebywającej w brunszwiku Wasza książęca mość raczy dobrze pamiętać ono miłość naszą, gdyśmy ze sobą mieszkały. Jedna bez drugiej nie szła tam, gdzie by jej trzeba było, ale wszystkie trzy zaraz gwoli jedna drugiej, tąż miłością nie odmieniając także teraz waszej książęcej mości służę. Wydaje się, że w tym siostrzanym mikrokosmosie przewodziła królewna Zofia, a królewna Anna była najbardziej uległa. Z drugiej strony właśnie Zofia często zapadała na zdrowiu i dwukrotnie lata 1552 i 55, długo i ciężko chorowała. Zdaniem Jasienicy spośród trzech sióstr Katarzyna była zdecydowanie urodziwa, Zofia również miała określony urok i jedynie Anna, zewnętrznie przypominająca pradziadka Władysława Jagiełę, była wyraźnie brzydka. Stosunek brata do młodszych sióstr był zawsze mało życzliwy. Przeświadczony o swej szczególnej roli w rodzinie najpierw następcy tronu, a potem młodego monarchy, Zygmunt August zaprzyjaźniony był tylko z Izabelą, a ozięble traktował pozostałe kulewny i rzadko je zauważał. Obojętnie też przyjmował dowody ich szacunku, a nawet czołobitności, zachowując wyraźny dystans aprobowany przez otoczenie. Jedynym wyrazem bardziej osobistych stosunków pomiędzy rodzeństwem był zwyczaj, że Zofia, Anna i Katarzyna stale szyły młodemu monarsze koszule, które wysyłały mu aż do września 1547 roku. W następstwie małżeństwa Zygmunta Augusta z Radziwiłówną atmosfera rodzinna jeszcze się pogorszyła. Siostry pod wpływem Bony nie uznawały Barbary ani jako monarchini, ani jako bratowej. Kiedy na Boże Narodzenie 1547 roku król w konwencjonalnym, choć niespodziewanym liście, pytał je o zdrowie własnej matki, w odpowiedzi z dnia 28 grudnia, podyktowanej prawdopodobnie przez królową, nie wspomniały o barbarze ani słowem, podpisując się jako powolne sługi siostry a sieroty Zofia, Anna i Katarzyna. Fakt, że po śmierci ojca właśnie Zygmunt August i jako głowa rodziny, jako król stał się formalnie jedynym opiekunem, sierot, nie miał żadnego znaczenia. Wbrew prawu brat nie przyznał im żadnego zaopatrzenia, przerzucając ich utrzymanie na matkę, która w myśl przepisów nie była do tego zobowiązana. Jego stosunek do sióstr dobrze charakteryzują dwie późniejsze wypowiedzi królewny Katarzyny. Przez te dziesięć lat inaczej go nie znała Jedno, jakoby mi bratem nie był, oraz przeciwko nam, siostrom swoim, był srogiego umysłu. W roku 1550 królewny przebywały wraz z matką w okolicach Piotkowa w okresie trwania burzliwego sejmu, ale nie odegrały żadnej roli w dramatycznych zmaganiach o koronę dla Radziwiłłówny. Kiedy Bona uznała wreszcie umierającą synową, to samo kazała uczynić córkom i w czasie słynnej audiencji na Wawelu spowiednik Lismanin, Wręczył leżącej w łóżku barbarze także list od królewien napisany własnoręcznie przez Zofię. Jednak ani to uznanie, ani późniejsza śmierć bratowej nie poprawiły stosunków pomiędzy rodzeństwem. Duże ożywienie w monotonnym bytowaniu starych panien wniosły wydarzenia rodzinne, które zaszły w roku 1553. Już wiosną przyjechała z trzynastoletnim synem Janem Zygmuntem Zapolią, Wygnana z Węgier królowa Izabela i zamieszkała z matką i siostrami. Wkrótce do Warszawy zawitał też Zygmunt August, a w czerwcu cała rodzina wybrała się do Krakowa na jego ślub z Katarzyną Ostyjaczką. Wspaniałe wesele musiało być ogromną rozrywką dla zahukanych, choć kosztownie odzianych królewien, a było szczególnym przeżyciem dla Katarzyny Jagielonki, którą gorąco emablował odprowadzający siostrę arcyksiąże Ferdynand Habsburg. Jedna dziewczyna nie wiedziała, że jest on od dawna potajemnie żonaty z piękną tyrolską mieszczką. Sprawa za mąż pójścia ku Lewien wówczas wyglądała bardzo źle. Zygmunt August problemem tym prawie zupełnie się nie zajmował, a i Bona nie poświęcała mu dostatecznej uwagi. Według dawnego rodzinnego zwyczaju młodsza z sióstr nie mogła być wydana przed starszą. Tak więc pierwsza powinna była wstąpić w związki małżeńskie zofia która w roku 1553 liczyła już 31 lat, Anna 30, Katarzyna 27. Niemniej kandydaci zgłaszali się. Nawet w czasie pogrzebu Zygmunta Starego w konkury do ręki dwóch królewien wyruszyli dwaj hochenzolernowie, owdowiały książę Albrecht Pruski i Margrabia Brandenburski Joachim III, pasierb królewnej Jadwigi. Młody król jednak zajęty był sporem o Barbarę, Bona, jak zawsze, sprzeciwiała się zbliżeniu z Hohenzollernami, a senatorów gorszyły swaty w czasie pogrzebu. W rezultacie odprawiono kandydatów pod pretekstem, że w myśl dawnej umowy Zygmunta Starego z Karolem V król Polski, wydając córkę, musi zasięgać rady cesarza. Później matka nalegała wielokrotnie, aby Zygmunt August pomyślał o przyszłości sióstr. Proponowała zainteresować takim mariażem, świeżo owdowiałego władcę szwedzkiego Gustawa Waze i skłonna była poprzeć starania swego krewniaka, Ferdynanda Gonzagi, stryja pierwszego męża aktualnej synowej. Król sprzeciwiał się jednak wszystkim projektom matki i odrzucił także propozycję swojej trzeciej żony, aby flirt jej brata, nie wiedziała wtedy, że jest już żonaty, z królewną Katarzyną, wykorzystać w celach matrymonialnych. Mały światek królewien został zburzony przez dwa wydarzenia. Pierwszym było pojawienie się konkurenta do ręki Zofii. Okazał się nim książę Henryk brun 60 60-letni wdowiec, ojciec dorosłego syna, samotny katolik wśród luterańskich dzieci i poddanych. Ponieważ Zofia była wówczas chora, niektórzy senatorowie, m.in. Jan Tarnowski, nalegali, aby nie przepuścić okazji i wydać w zastępstwie Annę. Jednak starsza siostra wyzdrowiała i 25 lutego 1556 roku opuściła na zawsze Polskę, udając się do przyszłego męża. Jednocześnie dojrzewał dawny plan Bony powrotu do Włoch. Projekt ten napełniał córki przerażeniem. Niemniej królowa wyjechała wkrótce po ślubie Zofii 1 lutego 1556 roku, pozostawiając opuchnięte od płaczu zagubione kulewny. W parę dni po tym wydarzeniu opuściła Warszawę również królowa Izabela synem, udając się początkowo do swych dóbr na Rusi, a potem wracając ponownie na Węgry. Młodsze siostry nie miały jej już nigdy więcej zobaczyć. Wyjazd matki zmusił Annę i Katarzynę do pewnej samodzielności. Pierwszym objawem tego był wszczęty lament o ciężkim losie sierot. Anna miała 33 lata, Katarzyna 30. Rzeczywiście sytuacja finansowa królewien była trudna, gdyż bona zabrała wszystkie kosztowności, w tym także stanowiące przedmioty codziennego użytku, a brat, prawny opiekun, nie zapewnił im środków egzystencji, do czego był zobowiązany i jako król Polski, i jako posiadacz dóbr rodzinnych. Już w dniu wyjazdu matki pisarz skarbowy Rafał Wargowski prosił Zygmunta Augusta o wskazanie, z czego mają się utrzymywać same królewny oraz kilkanaście osób ich świty. Nie posiadały one wówczas dochodów i stosunkowo niewiele klejnotów, choć w zamkniętych piwnicach, do których klucze zabrała Bona, pozostawiła córkom kosztowności mające być im wręczone jako wyprawa, w chwili ślubu. Królewny wkrótce zobaczyły brata, który zwołał na przełomie lat 1556-57 do Warszawy Sejm Koronny. Unikał on jednak wszelkich rozmów na temat ich uposażenia. Wysłał je natomiast na jakiś czas do Krakowa, skąd w październiku 1557 roku z powodu zarazy uciekły do Przemyśla. Źródła nie podają, jak przeżyły śmierć matki 19 grudnia 1557 i Izabeli, 15 września 1559. Ogólnie były jednak w tym okresie bardzo przygnębione.